na Żuławskich Polach. Firma Ciech Sarzyna prezentuje swoje produkty w rzepaku i w kukurydzy. W tej chwili rozmawiamy z panem Rafałem Filipem i za nami znajduje się piękny łan rzepaku. Za chwilę zapytamy o fungicydy, ale zacznijmy od herbicydów, bo firma dysponuje kilkoma środkami. Jakie to, jak działają? Jeżeli chodzi o herbicydy w rzepaku, to posiadamy w swojej ofercie Szable One 480 EC jest to substancja aktywna na chlomazon, którą stosujemy w dawce 0,15 litra na hektar w rzepaku oraz w swojej ofercie posiadamy faworyt 300 SL, czyli substancja aktywna chlopyralit. Stosujemy w rzepaku głównie na chwasty rumianowate w dawce 0,3 litra na hektar. To jeśli chodzi o herbicydy, a co z fungicydami w rzepaku? Jeżeli chodzi o tarczę One Extra, jest to nasz tyłek bukonazor, który zarejestrowaliśmy w zeszłym roku, jest w formulacji EW. Jest to produkt innowacyjny, Dodaliśmy podczas procesu produkcji różnego typu adiowanty, żeby uniknąć problemu mieszalności, głównie z borem, gdyż zawsze to był problem na rynku. Przebadaliśmy to z wieloma borami dostępnymi na rynku i jest to naprawdę produkt, który możemy uczciwie powiedzieć, że miesza się ze wszystkimi borami, które mamy na rynku. Stąd również nazwa ekstra, żeby wyróżnić, wyróżnić od poprzedniego produktu. I jakie choroby właściwie on zwalcza? Ten preparat głównie przewidywany jest na suchą zgniznę w rzepakach oraz zgniznę twardzikową. Przy kukurydzy na poletkach prezentacyjnych firmy Ciech Sarzyna preparat Nikosar. Nasz Nikosar 060 OD jest w nowoczesnej formulacji OD, czyli zawiesiny oleistej. Jest to produkt innowacyjny na rynku, posiada w sobie już budowane adiowanty, 500 gram, 250 gram adiwantu syntetycznego, 250 gram organicznego, stąd rekomendowane dawki są dość niskie, skuteczność jest, jest dość wysoka, a przede wszystkim wraz z innymi partnerami do mieszanin, do zwalczania chwastów nie musimy dodawać już adiowantu, co powoduje, że nie podwyższamy kosztu dla rolników.